konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, czyli Mando z podcastu Radio SK lub serwisu StephenKing.pl a dzisiaj opowiem wam trochę o grze karcianej Sabotażysta. Sabotażysta to jest już dość stara gra. Wydana przez wydawnictwo G3, jest to malutka gra w małym opakowaniu, bardzo łatwa do transportu i jest to bardzo prosta gra. W skrócie, nie będę się tutaj rozwodził nad zasadami, w skrócie. Chodzi o to, że mamy y, od 3 do 10 graczy, przy czym to tak nie do końca się sprawdza, bo przy trzech graczach to w zasadzie gra nie istnieje. Y, no ale jest to gra dla większej ilości osób i każda z tych osób ma ukrytą, Tożsamość. Przykładowo przy pięciu graczach wiemy, że przy stole siedzi jeden lub dwóch sabotażystów i trzech lub czterech kopaczy. Nie wiemy ilu jest sabotażystów, ponieważ to zawsze losuje się na takiej zasadzie, że jest o jedną kartę więcej. Przy pięciu graczach mamy sześć kart tożsamości i nie wiemy czy wylosowane zostały dwie karty sabotażysty czy jedna. Sabotażyści też tego nie wiedzą. Cała gra polega na tym, że mamy punkt startu, e, gramy krasnoludami i te krasnoludy kopią tunel, czyli układamy karty, e, tworząc tunel i e, zadaniem kopaczy jest dojście do złota. E, mamy trzy karty celu, w jednej z nich znajduje się złoto, natomiast zadaniem sabotażystów jest przeszkodzenie im w tym. I to jest w zasadzie cała filozofia. Gra składa się z trzech rund, Każda runda no to jest właśnie dojście do złota lub przeszkodzenie w tym. Każda runda trwa dość szybko, każda runda składa się z szybkich tur, w której gracz może albo zagrać kartę tunelu, czyli budować lub yy, psuć tunel, no bo karty tunelu też mogą popsuć sabotażyści, na przykład psują tunel, gdzieś tam go zamykają i trzeba iść inną drogą. Albo zagrać kartę akcji, czyli zablokować przeciwnika lub odblokować go, lub podejrzeć mapą, w którym miejscu znajduje się złoto lub zburzyć gdzieś tam fragment tunelu, który będzie trzeba odbudować. A trzecia rzecz, którą można zrobić w turze, to po prostu spasować, odrzucić kartę i dobrać jeszcze jedną. Eee, runda kończy się albo w momencie, gdy kopacze dojdą do złota, wtedy kopacze wygrali, albo w momencie, gdy skończą się karty do dobrania i skończą się karty na rękach wszystkich graczy, eee, w tym momencie wygrali sabotażyści, Albo w momencie, gdy sabotażyści tak poprowadzą tunele, że odkryją dwie karty, w których złota nie ma. Dwie karty celu. Wtedy również kończy się gra i sabotażyści wygrali. I to jest wszystko. Proste przeokrutnie proste. Dość losowe, ale przy dużej ilości graczy ta losowość tak nie wkurza, no bo to, że mi nie weszła karta na rękę, to nie znaczy, że koledze nie wejdzie. Ciekawa, fajna gra, głośna gra, serwująca nam dużo takich zaskakujących rozwiązań, jeśli ktoś umie faktycznie ukrywać swoją tożsamość, szczególnie przy większej ilości graczy, gdzie mamy na przykład trzech sabotażystów i w tym momencie dwóch pierwszych może się ujawnić nieco szybciej, a ten trzeci może tak naprawdę gdzieś tam czekać, cały czas niby pomagać, żeby w ostatniej chwili, gdy mu się to uda, e, przeszkodzić. I to często jest zaskakujące i może być wkurzające, jeśli tutaj zaufamy koledze, e, widzimy, że nam pomaga, odblokował nas gdzieś tam z nim, cały czas idziemy ramię w ramię, a na końcu okazuje się, że e, on miał ukryte motywacje i tutaj bach, nie wygraliśmy. Sabotażyści również nie wiedzą o sobie Więc to jest w sumie dość trudne, żeby Dać sobie znać, czy jest dwóch sabotażystów Czy ich nie ma Gra jest wesoła, ale jest pełna takiej Negatywnej interakcji Jeśli tego nie lubicie w grach To no może... Was to do nich zniechęcić Chociaż ja jeszcze się nie spotkałem z taką Osobą, żeby, którą by to zniechęciło no Ale bywało tak, że W żartach no, dość mocno Się kłóciliśmy i już nie chcieliśmy Ze sobą grać <grych> A że my gramy akurat w takim towarzystwie Że wiadomo, że ten jest Menda A ten jest Menda do kwadratu No to, to jest to jakoś akceptowalne Ale jeśli są osoby Które może ze sobą nie grają jakoś długo To może to być dla nich jakiś tam Minus, jeśli tu nagle przyjdzie. Wbije cię już w plecy. I jest to taka gra, którą bardzo łatwo wytłumaczyć. Bardzo szybko yy, da się poznać zasady. Gra jest bardzo łatwa, bardzo przyjemna. Można zagrać z osobami, które nigdy w to nie grały i które bardzo szybko wejdą w tę grę. Gra sabotażysta. Doczekała się dodatków, dodatków rozszerzeń nowych wersji. W sumie są trzy gry sabotażysta. Znaczy jest podstawowa gra sabotażysta, do której wyszło rozszerzenie. To nie jest autonomiczna gra. Rozszerzenie współpracuje z podstawką, czyli żeby grać w rozszerzenie trzeba mieć podstawową wersję. I ja o rozszerzeniu akurat powiem niewiele, bo za rozszerzeniem nie przepadam. Dlaczego? Rozszerzenie jest dużo bardziej chaotyczne, wprowadza dużo, dużo więcej rozwiązań. Po pierwsze, to nie dzieli się tylko na kopaczy i sabotażystów. Kopacze dodatkowo dzielą się na kilka grup i to są grupy w zależności od koloru czapki, czyli tam mamy chyba niebieskich i zielonych. Czyli tak, jeżeli dojdą niebiescy, no to zieloni nie dostają złota, jeżeli dojdą zieloni, to niebiescy nie dostają złota, więc ci kopacze niby trochę ze sobą współpracują, niby budują ten tunel, ale ze sobą walczą. Oprócz tego mamy jeszcze e, takiego, kurczę, ja już trochę nie pamiętam, bo dawno w to w zasadzie graliśmy w to tylko kilka razy, mamy e, takiego szefa, który jest powiedzmy ponad tymi grupami i on dostaje w zależności od tego nieważne, która grupa dojdzie, to on dostaje złoto. Mamy Krasnala geologa, któremu w ogóle nie zależy na dojściu do złota i tak naprawdę im dłużej trwa rozgrywka, tym on jest w lepszej sytuacji, bo on zbiera takie kryształki, które pojawiają się gdzieś tam na kartach tunelu i jemu zależy na tym, żeby blokować dojście do złota, więc w pewnym sensie współpracuje z sabotażystami. Mamy nowe karty akcji, które polegają na przykład na podejrzeniu ręki, na podejrzeniu nażeniu karty tożsamości na zamianie ręki, na e, zamianie czapki z sąsiadem, na zmianie koloru, tam jest masa, masa nowych rozwiązań. Jeśli ktoś lubi bardziej skomplikowane gry, znaczy wiecie, no, to nie jest e, jakiś szalenie mocno, e, wysoki poziom skomplikowania. Nie? Te gry są nadal proste, ale ja na przykład jestem fanem takiej. Mega prostoty w tym przypadku. Naprawdę, mamy proste rozwiązanie, które się sprawdza i jeśli mamy proste rozwiązanie, które się sprawdza, to nie ma sensu go komplikować, bo po co? To się sprawdza, a skoro się sprawdza, to zostawmy to tak jak jest. I dla mnie rozszerzenie sabotażysty e, za bardzo komplikuje tę grę, niepotrzebnie ją komplikuje. Sabotażysta jest fajną grą imprezową, czyli siedzimy, pijemy sobie piwko, gramy, później siedzimy, gadamy, pijemy sobie piwko, później już pijemy sobie kolejne piwko i kolejne piwko i już y, trudniej się, się rozmawia między sobą, a grę można wyciągnąć w każdej chwili i w nią grać, nieważne która jest godzina, nieważne w jakim stanie się w tym momencie znajdujemy, to jest prosta, fajna gra, którą rozszerzenie, jak dla mnie, niepotrzebnie komplikuje. Okej, okay, no może są fani rozszerzenia, ja takich nie znam. Inna sprawa, że tak jak powiedziałem, my graliśmy w rozszerzenie tylko raz i to właśnie podczas Polkonu 2013, gdzie już w e, podstawkę chyba graliśmy 3 czy 4 godziny, gdzie już całkiem nieźle sobie wypiliśmy, i wtedy nagle koleżanka wyciągnęła rozszerzenie i zaczęła nam tłumaczyć te zasady. Rozegraliśmy kilka partii, to się kompletnie nie kleiło, to ze sobą nie grało i już później nigdy więcej do tego rozszerzenia przynajmniej ja nie wracałem, bo nie widzę sensu, nie widzę sensu. Okej, okay, dochodzą jakieś tam bardziej skomplikowane rozgrywki również pomiędzy kopaczami, ale my coś takiego też stosujemy przy podstawowym sabotażyście. Ponieważ niby podstawowy sabotażysta ogranicza się do rozgrywki kopacze kontra e, sabotażyści, ale jest taki wariant opcjonalny, który można grać, że jeśli kopacze dojdą do złota, a któryś z kopaczy jest zablokowany, to on nie bierze udziału w podziale złota. I tak naprawdę... To jest taka chyba najmocniejsza negatywna interakcja w tej grze, zakładając, że stosujecie ten wariant, a my go zawsze stosujemy. Ponieważ na przykład yy, została jedna karta do położenia i odkrywamy złoto. Ja mam tę kartę i wiem, że ją za chwilę położę, ale przede mną jest jeszcze kolega, który na przykład jest zablokowany. Albo na przykład widzi, że ja mam więcej złota niż on i wie, że jak ja położę tę kartę, to będę pierwszy w, w podziale złota, więc dostanę go najwięcej. No i Jemu zależy, żebym ja do tego złota nie doszedł. Więc ciach, blokuje mnie. Pomimo, że jest ze mną w drużynie. Jest razem ze mną kopaczem. No i teraz ja jestem wkurzony, bo nie mogę położyć karty tunelu, ale mogę zagrywać akcję w momencie, gdy jestem zablokowany. I wiem, że za chwilę kolega, który jest po mnie, skończy, odkryją złoto i podzielą się złotem bez mnie. I ja przegram. No więc ja na to nie chcę pozwolić. Więc albo blokuję kolejnego kolegę, albo na przykład burzę im tunel. I w tym momencie może dojść do takiego chaosu, że sabotażyści mogą wygrać yy, przegraną już w zasadzie grę. Wystarczyło położyć jedną kartę i oni by przegrali, a kopacze w tej ostatniej fazie zaczynają między sobą się tuc, blokować się jak najwięcej, żeby było jak najmniej kopaczy do podziału złota i w tym momencie może dojść do czegoś takiego, że rozpieprzymy grę w ten sposób pomiędzy sobą. Sabotażyści będą gdzieś tam sobie siedzieć zablokowani, w zasadzie nie będą brali udziału w grze, a kopacze sami rozpieprzą tę grę. Także opcjonalny wariant w podstawce daje też możliwość takiej walki pomiędzy kopaczami i to jest taka dużo bardziej chamska walka, no bo wiecie w rozszerzeniu mamy to wytłumaczone ja jestem niebieski, ty jesteś czerwony teoretycznie jesteśmy obaj kopacze teoretycznie dążymy do wspólnego celu, ale walczymy ze sobą, a w tym zwykłym sabotażyście to nie jest uzasadnione jesteśmy w jednej drużynie, która w pewnym momencie zaczyna sobie wbijać nóż w plecy zaczyna sobie podkopywać dołki pod, pod, pod, pod sobą nie? i ja to lubię i to mi się bardzo podoba i dlatego uważam, że ten podstawowy sabotażysta pomimo Prostoty daje też masę fajnych, ciekawych rozwiązań i ja rozszerzenia nie lubię. Ale niedawno wyszła trzecia wersja Sabotażysty. I to jest coś zupełnie innego. Już Sabotażysta Rozszerzenie był inną grą, ale był jednak dość podobną grą, bo zresztą łączył w sobie Sabotażystę plus ten dodatek, Rozszerzenie. Natomiast niedawno wyszło coś takiego, co nazywa się Sabotażysta Pojedynek i to jest już autonomiczna gra. To jest samodzielny produkt, którym gramy bez tych wcześniejszych, bez podstawki, bez rozszerzenia. I o co chodzi? Tak jak powiedziałem na początku, w sabotażyście potrzebna jest duża grupa graczy. To jest z jednej strony plus, bo jest to gra yy, taka, no może nie do końca imprezowa, ale impreza przy niej jest niezła, ale z drugiej strony minus, bo nie zawsze mamy te pięć, a tam naprawdę minimalnie pięć osób moim zdaniem jest potrzebne, a im więcej tym lepiej. Nie zawsze jest koło nas, a tak naprawdę rzadko ja przynajmniej mam możliwość zagrania z tyloma osobami. W sabotażystę gramy albo jak jedziemy na konwent jakąś większą grupą, albo na zjazdach, gdzie jest nas trochę więcej. Natomiast na przykład, tak jak teraz byliśmy na Polkonie kilka tygodni temu, było nas tam tak naprawdę bardzo mało. Rozegraliśmy kilka partii w Games Roomie, w podstawowego sabotażystę. Ale potem wieczorem, gdy siedzi pięć osób, no to to jest gadanie, jest rozmowa, ale tutaj na przykład ja poszedłem już szybciej spać i oni wyciągnęli grę i sobie grali w pojedynek. Pojedynek to jest gra dla jednej lub dwóch osób tylko i to jest plus tej gry, ponieważ w momencie, gdy nie mamy pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu czy dziesięciu osób, Wyciągamy pojedynek i całkiem nieźle się w niego gra. To jest zupełnie inna gra. Tutaj już tak naprawdę nie ma sabotażystów. Gra polega na tym, że mamy dwóch kopaczy, dwa punkty startu, czyli każdy z nich startuje z innego miejsca, dużo więcej kart celu, bo jest ich sześć, no i idziemy i kto zdobędzie jak najwięcej złota. Teoretycznie pomagamy, czasami sobie, to czy znaczy pomagamy, no możemy iść tym samym tunelem, ale przeszkadzamy jak najmocniej, żeby po prostu zdobyć jak najwięcej złota. Minus tej gry jest taki, że na razie mówię o wariancie dwuosobowym, za chwilę powiem o jednoosobowym. Minus jest taki, że w momencie, gdy siebie zablokujemy, a to zazwyczaj działa tak, że jak ja zablokuję ciebie, no to ty oczywiście od razu zablokujesz mnie, to gra może siąść całkowicie. Tutaj te karty blokady są dość wkurzające, ponieważ w zwykłym sabotażyście, jeśli ja jestem zablokowany, to tunel nadal się tworzy. Są inni kopacze, którzy nadal go robią. Jest dużo większa szansa, że ja zostanę odblokowany, ponieważ odblokować może mnie ktoś, to, to nie tak, że ja muszę czekać, aż mi wejdzie na rękę karta odblokująca. Mogę y, poprosić kogoś, ten ktoś wie, że ja nie jestem na przykład sabotażystą i mnie odblokuje. Albo sabotażyści między sobą też siebie mogą odblokowywać. Naprawdę, bardzo rzadko w zwykłym sabotażyście ktoś jest zablokowany bardzo długo. Y, zazwyczaj zostaje odblokowany jakoś, a nawet, no i nawet jeśli jestem zablokowany, to gdzieś tam ta gra żyje. Natomiast w sabotażyście pojedynku, jeśli obaj się zablokujemy, to gra zdycha. W zasadzie kart blokady tutaj się prawie nie używa. Bo jeśli użyjemy, to gra przestaje funkcjonować. Jest małe prawdopodobieństwo, że wejdzie nam na rękę karta odblokowania od razu, a raczej nie odblokujemy siebie sami nawzajem. My graliśmy jedną taką grę z Nocnym na Polkonie, gdzie... Na samym początku rozgrywki, na samym początku rundy ja zablokowałem jego, on mnie. I naprawdę to wyglądało tak, że dobieraliśmy, odrzucaliśmy, dobieraliśmy, odrzucaliśmy. W pojedynku można dobierać dwie i odrzucać dwie, to przyspiesza. No ale ta, ta talia dociągania kart znika wtedy bardzo szybko. I my, nie wiem, zużyliśmy pół talii moment, a nie, nie zbudował się w ogóle tunel. I chyba, o ile ja dobrze pamiętam, umówiliśmy się w pewnym momencie, że ja odblokuję jego, on mnie i Będziemy grali dalej normalnie bez blokowania. Bo, bo to po prostu nie ma sensu. To jest jeszcze bardziej widoczne w wersji solo. Ja sobie kupiłem teraz Sabotażystę Pojedynek właśnie po to, żeby grać sobie w domu samemu. Bo ja niestety nie mam kolegów w prawdziwym świecie. I lubię takie gry jednoosobowe. Między innymi dlatego wszedłem kiedyś we Władcę Pierścieni, Żywą grę karcianą, o której mówiłem kiedyś dawno temu w kombinacie, bo była między innymi jednoosobowa, i po to też kupiłem sabotażystę pojedynek, ale tak naprawdę rozegrałem kilka partii, i ta gra jest kiepska do gry w pojedynkę. Między innymi właśnie dlatego, że jeżeli gramy w dwie osoby, to mamy rozum. I niekoniecznie się zablokujemy na początku gry. Trochę sobie pobudujemy, na przykład kartę blokady wyciągniemy gdzieś tam pod koniec. Jak już będziemy tutaj mieli do odkrycia masę yy, tych kart celu ze złotem, to ciach, ja go zablokuję i szybko gdzieś tam odkryję. Liczę na to, że on mnie nie zablokuje, ale nie będziemy blokować gry gdzieś tam na początku. A tutaj niestety może to tak zadziałać, że pierwszą kartę, jaką dociągniesz, jest karta blokady, a karta odblokowania będzie na przykład gdzieś tam na samym dnie tali. I naprawdę to może tak działać, że po prostu masz kartę startu położoną, w ogóle nic nie wybudowałeś tunelu, jesteś zablokowany, dociągasz, odrzucasz, dociągasz, odrzucasz, dociągasz, odrzucasz i tak może ci przejść cała runda. E, oczywiście tu jest dodatkowy wariant, że można odrzucić dwie, dociągnąć jedną, czyli zmniejszyć sobie rękę i w tym momencie się odblokować, ale naprawdę to równie dobrze może tak podziałać, że masz sześć kart na ręku, zablokujesz się, odblokujesz w ten sposób, masz pięć kart na ręku i w tym momencie dociągasz kartę, gdzie znów się zablokowałeś. Odrzucasz, masz cztery karty na ręku i znów się blokujesz. Odrzucasz, masz trzy karty na ręku i gra robi się bez sensu. Ta gra jest pod tym względem tak frustrująca, tak wkurzająca, naprawdę negatywna interakcja w podstawowym sabotażyście to jest nic w porównaniu, jak może wyprowadzić z równowagi sabotażysta pojedynek grany we, w wariancie jednoosobowym. Kolejna rzecz w sabotażyście pojedynku to, jest, to są karty złota w tunelu. Ja pamiętam na Polkonie Ingo na to narzekał, a ja wtedy no już miałem trochę, już byłem trochę w innym stanie świadomości i się trochę znikuciłem. Mówiłem, że nie, że to jest fajne. Chodzi o to, że Mamy ileś tam złota na kartach tunelu, także w momencie, gdy budujemy tunel, pojawi się sztabka złota, możemy go sobie zaklepać. Ale te karty po pierwszej rundzie są zabierane, gracz je zabiera, to złoto, które zdobył zabiera i te karty już nie biorą udziału w drugiej i trzeciej rundzie, czyli w drugiej i trzeciej rundzie już w zasadzie nie ma złota na planszy, bo raczej już całe złoto zbierzemy w pierwszej rozgrywce i wtedy druga i trzecia runda... Działa trochę inaczej, no musimy zasuwać do kart celu, żeby je jak najszybciej poodkrywać. M mi to kompletnie nie przeszkadzało w wariancie dwuosobowym, ale w wariancie jednoosobowym e, mi się to nie podobało, ponieważ e, w pierwszej rundzie zebrałem te karty, ok, miałem ich... Pełno, no i mówię, kurczę, no to teraz, skoro ja w jednej rundzie zebrałem tyle złota, to tutaj wyniki się osiągnie gigantyczne. No i przez następne dwie rundy zebrałem dokładnie jedną sztabkę, bo w drugiej nie udało mi się w ogóle w zasadzie wyruszyć z tunelem prawie. Tam położyłem może dwie karty, bo cały czas byłem zablokowany. A w trzeciej rundzie udało mi się dojść do jednej karty celu, ale chyba nic pod nią nie było, czy tam właśnie ta jedna sztabka złota. No i to jest takie sobie, że po pierwszej rundzie widzisz, wow, ale tutaj można złota zdobyć, a potem ta druga i trzecia jest taka nędzna. Oczywiście w wariancie jednoosobowym to też jakoś tam próbowali zrównoważyć, ponieważ przy pierwszej rundzie odrzucasz na bok 10 kart stali tej, w której dobierasz. A i te 10 kart dopiero wtasowujesz od drugiej rundy Czyli tam mogą być kolejne sztabki złota Mogą być jakieś inne karty, które cię wkurzą Które nie pojawiły się w pierwszej rundzie I to chodzi o to, żeby jakoś tam, wiecie yy, Zrobić grę różnorodną Że pierwsza runda jest taka, a druga trochę będzie inna Ale to wcale nie poprawia jakości tej gry Ja osobiście lubię sabotażystę pojedynek Ale lubię go w wariancie dwuosobowym W wariancie jednoosobowym nie będę z niego, w niego raczej zbyt dużo grał no i to w skrócie byłoby tyle. Dzisiaj chciałem właśnie bardzo szybko pogadać o tej grze, bo nie chcę tutaj was zanudzać instrukcjami, opisami i tak dalej. To wszystko możecie sobie znaleźć w setkach filmów na YouTubie, gdzie zobaczycie, jak w to się gra. To jest naprawdę bardzo prosta gra, bardzo fajna, dużo humoru, dużo takiego wkurzania się na siebie. To jest gra, którą można wyciągnąć w każdej chwili, jeśli jest nas odpowiednio dużo przy stole i rozegrać sobie partyjkę i jest to gra, która naprawdę dostarcza według mnie bardzo duże rozrywki, ja uwielbiam pierwszego sabotażystę, nie przepadam za drugim i w niego nie gram, natomiast trzeci pojedynek na chwilę obecną uważam, że jest fajną grą dwuosobową ale wariant jednoosobowy jest taki sobie w wariancie jednoosobowym bardzo mocno przeszkadza losowość. W wariancie jednoosobowym bardzo mocno przeszkadza to, że gra nie żyje w momencie, gdy ty jesteś zablokowany i cała rozgrywka sprowadza się do dobierania karty i odrzucania jej. Aczkolwiek, no jeszcze jakoś szalenie dużo w ten jednoosobowy nie grałem. Może, jeżeli go ogram, to mi się bardziej spodoba, chociaż nie sądzę, bo jest to gra wkurzająca, ale fajnie, że coś takiego powstało, no wiecie, no, nie zawsze mamy 8 osób przy stole, a jednak jeśli lubimy bardzo sabotażysta, ja go bardzo lubię, to fajnie mieć też coś takiego I ja tak naprawdę mam tylko tę wersję gry, no bo zwykle nie jest mi potrzebna, jeśli jedziemy gdzieś większą grupą, to zawsze znajdzie się ktoś, kto sabotażystę ma. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Grę oczywiście bardzo polecam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. You turn